Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła szósta. Robert Grzędowski. Niespodzianka. A teraz serwis trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sejmie i jest gotowych do pracy. Przez dwa dni nie będzie ataków. Rosja i Ukraina ogłosiły Wielkanocny Rozejm. Ministra Nowacka zdecydowała. Edukacja zdrowotna od września obowiązkowa. To sytuacja bez precedensu. Sześcioro sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza. Dwoje z nich w ubiegłym tygodniu zaprosił do siebie prezydent Karol Nawrocki. Czworo nie doczekało się zaproszenia, więc to oni wysłali zaproszenie do prezydenta. W opinii polityków koalicji rządzącej nowi sędziowie mogą rozpocząć pracę. Innego zdania jest otoczenie prezydenta i opozycja. Według nich doszło do złamania prawa. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że prezydent miał obowiązek przyjąć od wszystkich sędziów ślubowanie. Przez miesiąc kancelaria prezydenta kluczyła w tych sprawach. Mam tego dosyć. Sędziowie złożyli wobec prezydenta ślubowanie i przeszli do pracy. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki uważa, że po uroczystości zorganizowanej w Sejmie nadal jest 11 sędziów i czterech, jak to ujął.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 I Taka jest tego konstatacja. Takie są fakty. Fakty są takie, że nowo wybranym sędziom biegnie już kadencja i powinni oni niezwłocznie przystąpić do pracy. Tak mówił z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nowo powołani sędziowie zapowiedzieli, że do pracy przychodzić będą. Sylwia Białek, Polskie Radio. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były sędzia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Rosja i Ukraina ogłosiły Wielkanocny Rozejm wieczorem. Władimir Putin zapowiedział wstrzymanie działań zbrojnych od soboty od 16 do końca niedzieli. Wołodymyr Zeleński odpowiedział, że Ukraińcy również powstrzymają się od działań zbrojnych. W niedzielę, 12 kwietnia, prawosławni wierni w Rosji i w Ukrainie będą obchodzić Wielkanoc. Wołodymyr Zeleński już w ostatnich dniach marca proponował zawarcie wielkanocnego rozejmu, jednak Kreml lekceważył tę propozycję, nazywając ją mało konkretną. Po tym, gdy Władimir Putin ogłosił rozejm na czas Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania, prezydent Ukrainy potwierdził gotowość do przestrzegania rozejmu. Zaproponowaliśmy zawieszenie broni w czasie tegorocznych świąt wielkanocnych i będziemy działać zgodnie z tym, napisał w internecie ukraiński przywódca. Jednocześnie Wołodymyr Zełański we wpisie internetowym podkreślił, że Rosja ma szansę nie wznawiać uderzeń i po zakończeniu Wielkanocy. Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. Edukacja zdrowotna od września będzie przedmiotem obowiązkowym. Nieobowiązkowa będzie tylko część dotycząca edukacji seksualnej. Do tej pory to rodzice decydowali, czy ich dzieci będą uczestniczyły w tych zajęciach i wiele dzieci nie chodziło. O przedmiocie i decyzji resortu edukacji mówią uczniowie ze Szczecina.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 Obecnie na zajęcia z edukacji zdrowotnej mogą chodzić uczniowie od czwartej do ósmej klasy podstawówki i przez dwa lata w szkołach średnich. Ministerstwo Zdrowia przeznaczy ponad miliard złotych na konsolidację szpitali. Szefowa resortu Jolanta Sobiolańska-Grenda ogłosiła konkurs, który ma zachęcić placówki do współpracy, łączenia się i lepszego dopasowania do potrzeb pacjentów.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 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kryteria naboru. Minimalna wartość projektu to 2 miliony złotych, maksymalna 20 milionów dla projektów wewnętrznych i 70 milionów dla konsolidacji między szpitalami. Inwestycje mogą być finansowane w 100%. Nabór potrwa od 1 lipca do 30 października. Klimat. Teraz 85% energii pochodzi z paliw kopalnych. W ciągu dnia większość prądu mają generować elektrownie słoneczne i wiatrowe. Można normalnie korzystać z prądu. W województwie lubuskim zagrożenie pożarowe jest duże, na pozostałym obszarze kraju średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to już są przymrozki solidne, nawet minus 6 stopni. W zasadzie w całym kraju nad ranem temperatura spadła poniżej zera. Proszę to wziąć pod uwagę, bo chwilę zajmie, zanim się powietrze ogrzeje. A i tak ogrzeje się do maksymalnie stopni 11 i to tylko na zachodzie kraju, między Poznaniem, Zieloną Górą i Szczecinem. Na ogół będzie od 7 do 10. Sporo słońca szykuje się o poranku. Później w ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne, tak bym to nazwał, a popadać dziś może na Południowym zachodzie Polski. Sześćdziesiąte czwarte urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Zróbmy tak. Mana, mana. I zaliczone. Dzień dobry. Jest pięć po szóstej. Collins Filip Bailey przywitali trójkowiczów o poranku. Dziękujemy. Karolina Gonet dziś odbiera od Państwa telefony. Monika Gosławska audycję wydaje. Realizuje Michał Jakubik. Przy mikrofonie Robert Grzędowski. Witamy. Zapraszamy do trójki. Do dziewiątej. Co będzie? Kto będzie? Będą na przykład panie... Rozmowy ze sztuczną inteligencją wydają mi się ostatnio bardziej ekscytujące niż z mężem. No, pani Marto, takie zawsze na początku znajomości. I będą panowie. One idą jak po sznurku do tego głównego samca w środku. One wiedzą, że to szef. On ma odznaczenia. Ordery. Idą do niego. Będziemy też poszukiwać skarbów. Przekopywałem się przez kartony, bo robiłem generalnie porządki, nie szukałem niczego specjalnego. No i znalazłem taki karton, który był starym kartonem po pieluchach moich dzieci. O, zaczyna się niepozornie, ale tam będzie skarb. Proszę szykować historię o państwa, o odnalezionych skarbach także, a my szykujemy jeszcze historię z zakresu prawa cywilnego. W przeciwieństwie do Kazimierza Staszewskiego, którego stosunek do konsumentów jest raczej krytyczny, żeby nie rzec pogardliwy, prawo polskie i prawo Unii Europejskiej konsumentów bardzo szanują i wspierają. A w przeciwieństwie do Meli Koteluk polecamy różne zjazdy z ronda. No, żeby się państwo w piątek do pracy czy szkoły nie spóźnili, bo zawsze pierwszym zjazdem to by było pewnie w kółko w prawo. Poranna audycja w trójce do dziewiątej. Polecamy się. 10 kwietnia. To ta data, ta rocznica. 16 lat mija od katastrofy smoleńskiej tragedii i jednego z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Jak ważnego? To było widać wczoraj w Sejmie i Trybunale Konstytucyjnym. Do dziś podzieleni. To R.E.M. w trójce. What's the frequency, Kenneth? Jest 6.18. Ktoś nie śpi. No to wcześnie, wcześnie Państwo powiedzą, a ja odpowiem niekoniecznie. O tej porze też można porozmawiać, na przykład o poszukiwaniu skarbów. Kto nie śpi? Nie śpi pan Jacek Ziętek, archeolog, historyk, pracownik Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Dzień dobry panie Jacku. Dzień dobry, witam serdecznie. Poszukiwania skarbów, tak można powiedzieć o pańskim zajęciu? Nie, oczywiście, że nie. To jest takie bardzo wyrywkowe, że poszukiwanie skarbów. No praktycznie całe życie szukamy czegoś, prawda? Szukamy w dzieciństwie przyjaciół, kolegów. Szukamy potem drogi życiowej, studiów, kierunku, czyli całe życie to są poszukiwania. No tutaj skarbem jest dla niektórych coś, co odkryli w ziemi, prawda, skarbem jest wspaniałe przeżycie z drugą osobą przy boku i, i uznanie tej osoby za skarb, to, to wszystko. Szukamy czegoś, co jest i namacalne, i niekoniecznie namacalne. Ale myślę, że takie poszukiwanie skarbów to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Filozoficznie pan odpowiedział o poranku. Ja muszę, ja muszę przestroić się w takim razie na ten poziom yy, rozwijania tego tematu, ale dobrze. Poproszę o przykład mimo wszystko tego poszukiwania w ziemi, poszukiwania skarbu z mhm. punktu widzenia archeologa. Wspanialszy moment w pana karierze. Najlepsze znalezisko. Co to było? E, najlepsze znalezisko, może takie najbardziej e, ciekawe pod kątem i historycznym, i archeologicznym, e, to tak znalezienie w 2013 roku podczas pracy związanych z traktem wielu kultur w Piotrkowie Trybunalskim. Były badania wykopaliskowe tą na ulicy Starowarszawskiej. I udało się odkryć w warstwie mułu e, plombę z herbem tudorów, czyli... Henryka VIII, tego co tak lubił sobie te żony ścinać jedną po drugiej, okazuje się, że ta plomba, czyli taki można powiedzieć pieczęć królewska, musiała się oderwać albo od jakiegoś prezentu, albo od listu większego, który kierował dwór Tudorów na dwór Jagiellonów, czyli Zygmunta Starego, bo Piotrków to siedziba królewska Zygmunta Starego, i jego syna Zygmunta Augusta. No i takie znalezisko, wykonanie z ołowiu, ale pozłacanej plomby, no to to jest coś naprawdę fajnego. A ile lat ta plomba mogła mieć? No to mamy ponad 500 lat, więc jest to naprawdę ciekawe znalezisko. Oczywiście tutaj tych znalezisk było bardzo dużo i podczas ponad 30-letniej kariery archeologicznej to już wykopało się tych rzeczy dużo, ale myślę, że to takie najbardziej ciekawe i dla e, mieszkańców Piotrkowa, ale myślę, że też w ogóle dla, dla znalezisk e, naprawdę historycznych z terenu Polski. No dobrze bardzo panie Jacku, znalezisko. ale co się stało z tą plombą później? Ta plomba jest w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, także jest w zbiorach, była prezentowana, a potem była wystawa, bo poza tą plombą znaleziono ponad 200 monet, różnego rodzaju innych przedmiotów, monety od XV praktycznie do XX wieku, więc naprawdę było, było co pokazać. O. I to było prezentowane po tych wykopaliskach właśnie w, w, w siedzibie muzeum, a teraz jest w zbiorach muzealnych. Jak sobie pomyślę, same te słowa, poszukiwanie skarbów, praca archeologa, to od razu przychodzą do głowy obrazki z filmów o Indianie Jonesie i podobnych postaciach. Przygody, wie pan, strzelaniny. Tak na co dzień to pewnie wygląda trochę inaczej. <śmiech> Oczywiście, że tak. Ja się bardziej wychowałem na przygodach pana samochodzika i... I, i innych tam bohaterów z książek Pałkszty, czy in, innych, którzy też oczywiście mieli do czynienia z archeologią i z naleziskami, ale no to najbardziej tak działało na wyobraźnie. Oczywiście Indianą Jonesem my się czasami podczas festynów i jakichś imprez plenerowych też się przebieramy za Indianę Jonesa, A, bo oczywiście jest to jest postać, którą, która naprawdę daje taki obraz, szczególnie wśród dzieci, i młodzieży, ale też osób dorosłych na tę właśnie przygotową otoczkę i taką ciekawą e, informację. A staramy się zarazić po prostu historią, no, tą namacalną historią tutaj akurat w tym przypadku Piotrkowa, pięknego, starego miasta. A jeśli ktoś poczuje w sobie zew Indiany Jonesa i wybierze się w, w weekend na przykład z dzieciakami na strych albo do piwnicy, do garażu i zacznie poszukiwania rodzinnych skarbów, to od czego zacząć? To jest najfajniejsze, bo my tu promujemy akurat już jako pracownik archiwum, trochę się wypowiem, e, promujemy właśnie archiwa rodzinne. Mamy mnóstwo w domach informacji na temat naszych przodków. To, co jest po prostu najbardziej ciekawe, dziadka, który służył w wojsku, pradziadka, który uczył się w jakiejś szkole, która już nie istnieje, prawda? I te dokumenty są w tych, w tych archiwach domowych, są zdjęcia piękne w albumach. Staramy się zarazić, żeby póki jeszcze dziadkowie żyją, niech opiszą, kto jest na tym zdjęciu, niech... Bo to ktoś z rodziny, jakaś ciocia, ale już nie pamiętamy jej nazwiska, imienia, i czy to jest babcia, czy prababcia i też nawet nie umyka nam, kiedy ona żyła, gdzie ona mieszkała. A jak teraz, póki jeszcze rodzice, dziadkowie żyją, jest warto te, te nasze archiwa, te skarbce domowe, prawda? odkurzyć i troszeczkę uzupełnić. To jest naprawdę świetna, świetna akcja i, i mamy duży oddźwięk, jeśli chodzi o tego typu e, działania e, propagujące e, poszukiwanie i uzupełnianie danych. Służymy pomocą też przy opisywaniu jak to właśnie te archiwa rodzinne, które też są skarbcem całego archiwum, czyli to, z czego korzystają wszyscy mieszkańcy naszego kraju. Jest to naprawdę super akcja i myślę, że każdy może sobie poszukać, co tam na strychu jest, zobaczyć, czy dziadek używał takiego imadła na przykład w warsztacie, czy na przykład jakieś przedmioty, które ciekawe do czego służyły, bo tego już nie ma. Nikt tego nie używa, to leży. A może by warto zainteresować się, do czego one służyły. Przekonywał o tym o poranku w trójce Jacek Ziętek, archeolog, historyk, pracownik Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Bardzo dziękuję za to wczesne, poranne spotkanie. Dziękuję bardzo. A jeśli Państwo już kiedyś odbyli takie domowe, archeologiczne poszukiwania i mają jakieś znaleziska, którymi warto się pochwalić, to zapraszamy. 22 i 7 trójek. I'm a setback. I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck. I'm a cigarette. I'm a side that no one's rooted for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey. I am not your savior. I'm hardly a man uh -huh. You say I'm your face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 Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 6.30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójci. Dziś 16. rocznica katastrofy smoleńskiej. Przedstawiciele władz państwowych oddadzą hołd jej ofiarom. Uroczystości rozpoczną się o 8.20 na wojskowych Powązkach. Wezmą w nich udział przedstawiciele rodzin ofiar, Sejmu, Senatu, przedstawiciele rządu i prezydent Warszawy. O 8.41, o której nastąpiła katastrofa, obchody rocznicowe rozpocznie prezydent Karol Nawrocki, który weźmie udział w apelu pamięci i złoży wieńce pod tablicą upamiętniającą ofiarę katastrofy w Pałacu Prezydenckim. Hiszpańska policja poinformowała o rozbiciu, jak to określono, najbrutalniejszej szkockiej organizacji przestępczej ostatnich dekad. Wśród zatrzymanych w różnych krajach jest przywódca gangu Steven Lyons. W ramach międzynarodowej operacji aresztowano 14 osób w Hiszpanii, Szkocji, Indonezji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Chodzi o handel narkotykami, pranie pieniędzy i przemoc. Ogłoszono zwycięzców konkursu World Press Photo. Spośród ponad 57 tysięcy zdjęć nadesłanych przez fotografów z całego świata wybrano 42%.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 Zdjęcie roku jury wybierze 23 kwietnia w Amsterdamie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Kolejny serwis trójco 7. o siódmej. Dotarły do Polski solidne przymrozki, nawet minus 6 stopni zrobiło się dziś nad ranem w naszym kraju. No, a w zasadzie w całym temperatury minusowe. Proszę to wziąć pod uwagę, bo o poranku też będzie chłodno. Albo rzeźko, jak niektórzy mówią. Po południu, wczesnym popołudniem, w najcieplejszym momencie dnia będzie na ogół od 7 do 10 stopni, a najcieplej na zachodzie kraju 11. Sporo słońca szykuje się o poranku, później w ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne, a popadać dziś może na południowym zachodzie kraju. Poszukujemy dziś skarbów, to znaczy państwo opowiadają o skarbach, czasami o odkryciach przypadkowych. A propos skarbów, kilka lat temu przemoczyłem buty, więc zacząłem szukać gazet, żeby w te buty upchać, żeby szybciej się ruszyły. No i znalazłem gazety, upycham w te buty. W pewnym momencie zastanowiło mnie, czemu te gazety są takie jakieś sztywne? Więc rzuciłem okiem na datę i patrzę 1920 rok. Znalazłem w domu skarb, jak się okazało po teściu. Ale buty dosuszyły. Kiedy remontowaliśmy nasz dom nad Narwią na strychu, znalazłem książeczkę wojskową mojego świętej pamięci taty Józefa, z datą 1937 rok wcielony do Wojska Polskiego i miał wyjść 26 września 1939 roku. Niestety pierwszego wybuchła wojna i był dowódcą plutonu. Bronił twierdzy Modlin i również w tej folii zawartej odnalazłem świadectwo ślubu moich rodziców z 1940 szóstego roku z miejscowości Lingen w Niemczech. Ten skarb przechowuję do dziś i autentycznie jest to dla mnie największy skarb, jaki w swoim życiu odkryłem. I właśnie o takie wspaniałe historie chodzi. Dziękujemy panie Staszku i zapraszamy państwa do dzielenia się historiami skarbów odnalezionych na przykład na strychu. Tak ku inspiracji. 22 i 7 trójek. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, jakiś drobiazg, gadżet, bibelot, może nawet nieszczególnie cenny, ale mający tak zwaną wartość sentymentalną. Jaka to radość, gdy ni stąd, ni zowąd się odnajdzie. I taką właśnie historię ma dla Państwa Michał Jędrkowiak. Karol Stawicki niedawno się przeprowadził, no i wiadomo. Przekopywałem się przez kartony, bo robiłem generalnie porządki, nie szukałem niczego specjalnego. No i znalazłem taki karton, który był starym kartonem po pieluchach moich dzieci. Dawno go nie widziałem. Były tam puste pudełka po płytach, nie wiem po co te płyty puste pudełka trzymałem, widocznie kiedyś je potrzebowałem. No, Przedadzą się. No i na samym spodzie zobaczyłem kienkie płyty, wiedziałem już dokładnie co to jest. Oh my like 99. rok, jak dobrze pamiętam. Dragon Ball Z. Pojawił się Dragon Ball. Animowany japoński serial o dzielnym wojowniku walczącym ze złem nadawał nieistniejący już program RTL 7. Zacząłem odkrywać i tą historię, i bohaterów. Zacząłem się z nimi w pewnym sensie też utożsamiać. Jak tysiące dzieci w całej Polsce. Dragon Ball to był hit. Tak, zdecydowanie. Ale do oglądania tylko w telewizji. Po paru latach Karol Stawicki zapragnął mieć własną kolekcję Płyt z ulubionym serialem. Ktoś miał jakąś tam płytę, nie wiem, z dwudziestoma odcinkami od 1 do, do 20. A ktoś inny od 20 do 40. No to Ciach, do przegrania. No i to tak się po prostu zbierało po ludziach. Karol uzbierał w sumie 15 płyt. Pudełka ozdabiał okładkami, które własnoręcznie ciął gilotyną do papieru. Żeby, żeby to jednak też wyglądało ładnie na, na półce. Ale zbyt długo na półce nie stały. Z pewnych rzeczy się wyrasta, już nie są tak bardzo nam potrzebne, natomiast zostaje sentyment, no to przeważnie się gdzieś tam pakuje do kartonu i... I znikają i nie wiadomo gdzie są. Były na pewno u rodziców w piwnicy, potem w jakiejś innej piwnicy, gdzieś tam w komórce w jednym mieszkaniu, w drugim mieszkaniu. Karol niby nigdy ich nie szukał. Nie wiem, szukałem tam części do rowera w piwnicy. Ale wiem, nie bardzo nie chciał, chciał je znaleźć. Natknę na te płyty, bo one gdzieś są, tylko nie wiem gdzie. No Teraz się was pozbędę. Od którego by tu zacząć? Jestem mega, mega szczęśliwy, że się je udało odnaleźć. Na łezka się zakręciła. Na pewno któryś odcinek sobie znowu włączę i, i przypomnę sobie tamte czasy. Jak tylko znajdzie coś, na czym da się odtworzyć płytę. Większość i komputerów i laptopów nie posiadają nawet dysków CD do odczytu. Pożyczę sobie taki dysk zewnętrzny CD, żeby móc takie coś obejrzeć. Ale właściwie po co? Przecież dużo lepszą jakościowo wersję można znaleźć w internecie. Taką oglądałem, na takiej się wychowałem, na taką wersję uciekałem specjalnie z lekcji, żeby obejrzeć te odcinki. Trilan, uważaj! Tylko nie o... Bo w tej całej historii mniej chodzi o przedmiot, a bardziej o emocje w nim zamknięte. A może nawet... Zaklęte. W ten oto sposób zakończyło się życie naszego małego przyjaciela. Może nie powinniśmy żyć tak bardzo przeszłością, ale ja nie ukrywam, że to co mnie spotkało i co robiłem, jakie miałem pasję, hobby, teraz już tego niestety nie ma. Ale lubię wracać pamięcią do tych rzeczy, bo dają mi faktycznie no, uśmiech na twarzy. No, no, no nie będę tutaj ukrywał. A może by tak zrobić porządek w piwnicy? Oj, można odnaleźć zapomniane skarby. Jak kasety z serialem w 80 dni dookoła świata z William Fogiem. Taka animacja, zgrana z telewizora w latach 90. Odnalazłem niedawno, oglądałem z synem, jak kiedyś z siostrą. Ale najlepsze jest to, że nie było na tych taśmach ostatniego odcinka. I Ja wciąż nie wiem, czy zdążył. Czekamy na Państwa historie. Sentymentalne. 22 i 7 Trójk. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Halo, dzień dobry, mam najfigera. pozdrawiam trójeczkę i oczywiście słuchaczy. Nie wiem, czy to jest skarb, ale 10 lat temu znalazłem licznik do dużego Kwiata, który miał już 20 lat i był mnówką sztuką. Nie wiem, czy to jest skarb, czy nie jest skarb. Pewnie, że skarb, bo liczy się ta emocja w czasie odkrycia albo wartość sentymentalna i nawet... Nieważny z pozoru Bibelot może być skarbem. O poszukiwaniach takich dziś rozmawiamy i zapraszamy Państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Think I'm gonna die lucky if I turn 33 Okay, so yeah, I smoke like a chimney Jest 6.48, w Trójce to czas na opowieść z pogranicza muzyki i prawa. Bo tak, mamy takie pogranicze i mamy specjalistę. Trzeci paragraf. Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w trzecim paragrafie o piosence kult. Konsument, czyli jak dobrze jest być konsumentem. W przeciwieństwie do Kazimierza Staszewskiego, którego stosunek do konsumentów jest raczej krytyczny, żeby nie rzec pogardliwy, prawo polskie i prawo Unii Europejskiej konsumentów bardzo szanują i wspierają. Kim jest tytułowy konsument? Musimy wiedzieć, że konsumentem jest każdy z nas. Każdy, kto zawiera właściwie dowolną umowę z przedsiębiorcą, ale na własny, prywatny użytek. Konsument nie tylko je, aby jeść, jak śpiewa Staszewski, ale jest bohaterem osobnego przepisu w kodeksie cywilnym. Definiuje go bowiem artykuł 22 prim tej ustawy. Większość transakcji w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, to transakcje konsumenckie. Kupujemy jako konsumenci towary codziennego użytku oraz te droższe, jak sprzęt AGD czy RTV albo samochody. Korzystamy na co dzień z rozmaitych usług. Prawo zakłada, że konsument jest słabszą stroną takich transakcji i należy mu się ochrona. Ochrona konsumentów to m.in. prawo do odstąpienia od umowy, którą zawarliśmy np. przez internet czy telefonicznie. To również prawo do uzyskania wyczerpujących informacji o każdym kupowanym towarze. To wreszcie zakaz stosowania w umowach tzw. klauzul niedozwolonych, które rażąco naruszają interesy tej słabszej, konsumenckiej strony umowy. W Polsce konsumentów w dochodzeniu ich praw oraz uzyskiwaniu informacji o nich wspiera Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadząc kampanie informacyjne i udzielając porad również w internecie. Warto o tym wiedzieć. To po prostu nasze konsumenckie prawo codzienne. A teraz kult i konsument. Konsument, pijamy pleć, jego bracia stoją, radia wokół słuchają, politycznego o potem wszyscy razem siadają, do stołu piją łódkę gadają. Fioletowe twarze mają, a gdy więcej nie zjedzą i nie wypiją. Gromadzą się tłumnie przed telewizją, a wszyscy Oni bombardowali, śmieciali, wszyscy, oni czasem bywali, wszyscy. Oni bombardowali, śmieciali, wszyscy, oni czasem bywali, co maciami tak. dem To jest bocie, rozmawia o wojnie na wschodzie, mówi to, co słyszał w radiu i z gazety, czy konsument o takim należy byś, konsument nie myślał. działał jak instrument, konsument, mówi, że i ja aby jeść, pomyśl więc, czy jest, aby jeść. Wszyscy oni im obarbowani, wszyscy oni zasadywani choracjami, wszyscy oni im obarbowani, Kult i konsument. I to nagrane tutaj, przy Myśliwieckiej, w Ogródku Trójki. A propos Myśliwieckiej i a propos poszukiwania skarbów. Halo, halo, dzień dobry, panie Mariuszu. Powiem tak, z takiego materialnego, namacalnego, to nic takiego ciekawego w życiu nie znalazłem. Odkryłem taką stację radiową o nazwie Trójka. To już, już będzie cztery dychy gdzieś tak w tym roku. Michał Jakubik się uśmiecha, bo jeśli trójka jest skarbem, to Michał jest co najmniej ogromną złotą monetą w tej skrzyni. Wysoki nominał, mój drogi. Zapraszamy do trójki za pięciu dwa.